Stoimy przy przyczepie Torro, 6010 line marki Pottinger. To chyba nowość, a przede wszystkim widzę wielka nowość. Tak, tak. To jest nowa przyczepa. W porównaniu do starej nastąpiło tutaj wiele zmian. Zaczynając od samego podbieracza, który jest większy, przez nową belkę nożową, nowy system wychylania noży i zabezpieczenia tych noży. Noże są podwójne. Już w tej przyczepie, wcześniej były pojedyncze, jest większe zabezpieczenie na wałku przekaźnika mocy, bo jest 2500 Nm, większy rotor, większa przekładnia, zabudowa typu kombi-line. To jest też duża różnica w porównaniu do tego starego modelu. Linia zbliża się do linii przyczep Jumbo to jest już naprawdę duża przyczepa, więc małe gospodarstwa to raczej odpadają, to będzie no za duży sprzęt. Jakie musi być gospodarstwo, żeby taka przyczepa miała sens? Jeżeli chodzi o wielkość gospodarstwa, to jest tutaj takich granic nie ma, bo te granice praktycznie nie istnieją w tej chwili. Moc ciągników w gospodarstwach wzrasta i automatycznie wzrasta też zapotrzebowanie na większe maszyny, które no, spełniają wymagania tych ciągników, które pracują. My jako firma... Mamy przyczepy i dla dużych gospodarstw, ale mamy też malutkie przyczepy dla tych mniejszych gospodarstw, które w tej chwili też już zmieniły swoją całą linię zabudowy i zbliżone są do linii przyczep, Jumbo, przyczep Kombi line, przepraszam. Przyczepy Kombi line to zabudowa taka, gdzie nie ma żadnych sznurków, nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, czyli przyczepą można jednego dnia zbierać trawę, następnego dnia z tą samą przyczepą pracować przy sieczkarni i zwozić na przykład kukurydzę. Tutaj na samym środku Waszego stanowiska właśnie teraz widzę na takim obrotowym podeście Bela domyśla, się, że siano kiszonką lub czymś w tym rodzaju i widzę słowo innowacja. O co chodzi? Chodzi o nową maszynę, którą wprowadzamy na rynek. Maszynę będzie można zobaczyć już na żywo na targach w Hanowerze, na Agritechnice. A co to będzie? To będzie prasa. To będzie kilka modeli pras, które zostaną wprowadzone do seryjnej produkcji. Innowacja. Innowacja polega na tym, że maszyna została od początku do, do końca zbudowana przez naszych konstruktorów. A o całych innowacjach porozmawiamy fanowerze. Ale już, że tak powiem, połechtajmy troszeczkę ciekawość rolników i zdradźmy chociaż część tych innowacji. No, zmian jest bardzo dużo. Od samego początku, od, od podbieracza przez rotor, który pracuje troszeczkę inaczej niż w innych przyczepach. Belka nożowa, która, która jest też zupełnie inaczej. No, maszyna jest zupełnie inna. Zbyt dużo też nie mogę zdradać tajników, gdyż premiera będzie tej maszyny w Hanowerze. Ale jak mówią, Pottinger to nie tylko maszyny do zielonki, bo przecież szyn do uprawy gleby. Jest no przynajmniej drugie tyle. To co najbardziej rzuca się w oczy to pługi obrotowe, których tutaj jest przynajmniej sześć, ale za tymi pługami obrotowymi nieco schowany siewnik, duży siewnik przede wszystkim. Ile to rzędowy? To jest siewnik 6-metrowy, 48 rzędów w rozstawie 12,5 cm. Maszyna jest maszyną uniwersalną. Maszyna służy do siewu tradycyjnego, czyli możemy tą maszyną siać porce, po jak również siać mulsz, który jest coraz bardziej modny u nas w naszym kraju, jak również pracować bezpośrednio już na ziemiach, które na to pozwalają bezpośrednio prowadzić siew, taki bezpośredni, bez jakiejkolwiek uprawy. No właśnie, ten siew, wszystkie te technologie uproszczone, bezorkowe, no jest to nowość, czy... Czy rzeczywiście wielu rolników idzie za tą modą? Czy wielu rolników z tego korzysta? Oczywiście, że tak. W tej chwili ta tendencja do nieorania w Polsce jest coraz bardziej modna. A czy nie wiążą się z tym zagrożenia, no przecież powietrzenie gleby chociażby? No ta gleba musi być przewrócona raz na rok chociaż. Do tego służy taka maszyna, która stoi tam kawałeczek dalej na stoisku. Jest to kultywator trzybelkowy, którym można zejść z głębokością pracy do 30 cm. Zastępuje ona naprawdę bardzo dobrze pług. Sprawdza się rewelacyjnie na ciężkich ziemiach, szczególnie gliniastych, gdzie zbrylenie tej ziemi po przejechaniu pługiem jest tak duże, że żaden agregat tego nie jest w stanie naraz doprawić, więc koszty poniesione do doprawienia tej ziemi są gigantyczne. No tak musielibyśmy użyciu... bronować talerzówką, wyrównywać to wszystko wałem, nie wałem. Przy użyciu takiego kultywatora i uprawieniu tej ziemi na 30 cm czy 25 cm spokojnie wjeżdżamy takim siwnikiem do uprawy mulszowej i wykonujemy zabieg praktycznie jednorazowo. No w sumie te 25-30 cm to jest tyle, ile byśmy normalnie przeorali. Skoro na, na powietrzeniu tutaj nie ma żadnej różnicy, jest tak wręcz łatwiej, to dlaczego rolnicy używają jednak pługa, bo niektórzy używają. Bo pług jest pługiem i on pługiem zostanie. Będzie grono rolników, który nigdy nie są w stanie przekonać, nie jest w stanie ich nikt przekonać, nawet na siłę do tego, żeby chcieli przejść w technologię uprawy mulszowej. To jest już kwestia wyboru tylko i wyłącznie rolnika i do dostosowania do, do gospodarstwa też, bo przy uprawach tych mulszowych zwiększa się ilość środków ochrony roślin. Czyli koszty też w jakiś sposób wzrastają przy tej technologii. Czy to nie jest troszeczkę tak, że to co zyskujemy na paliwie i na czasie, to oddajemy i tak w środkach ochrony roślin? Eee, generalnie nie. Mamy już doświadczenia z naszymi gospodarstwami, które, które, które mają takie maszyny i robią dokładne badania, że nie, nie, nie orając, nie stosując tej tradycyjnej technologii, po wyliczeniu rocznych, wszystkich wydatków poniesionych na, na tą uprawę, na całą technologię, jednak część tych pieniędzy zostaje. Czy jednak troszeczkę bardziej się opłaca bezorki. Miejmy nadzieję, że ta technologia no, zyska coraz większe zainteresowanie ze strony rolników. Ja tak patrzę jeszcze na ten siewnik. No, kilka ton na pewno on waży, delikatnie mówiąc jak dużego ciągnika on wymaga. To wszystko zależy znowu od tego na jakich ziemiach pracujemy. Jeżeli są to ziemie na lekkie... Żuławskich na żuławskich ziemiach. Na żuławskich ziemiach to są ciągniki od 200 koni mechanicznych w górę, które mogą już taką maszyną pracować, oczywiście jeżeli siejemy to w technologii mulszowej. Wiadomo, że jeżeli będziemy siali to po orce, na pewno zapotrzebowanie mocy tego ciągnika, który będzie ciągnął tą maszynę musi być większe, bo tutaj wzrastają same opory pokonania tej ziemi przez sam traktor, do, do tego jeszcze dochodzi ciężar maszyny. Czyli na jakichś słabszych, luźniejszych glebach to już nie będzie od 200 wzwyż, tylko powiedzmy od 100 ilu. No sześciometrowe, bo to jest akurat, stoimy przy maszynie 6-metrowej, no o koniach to tam troszeczkę za mało, ale gospodarstwo mamy takie, które pracuje ciągnikiem na Zamojszczyźnie, na, na bardzo ciężkich ziemiach. Część pól jest orana w gospodarstwie, część jest uprawiana w systemie mulszowym. Pracują z sześciometrową maszyną, z ciągnikiem dwustukonnym. Tyle tylko, że jest jeszcze jedna bardzo duża różnica te ziemie zamojskie są płaskie, tam jest jak na stole. Nie ma żadnych górek, nie ma niczego. Co traktor dodatkowo musi pokonać. To też trzeba wziąć pod uwagę, dobierając wielkość maszyny do danego gospodarstwa, jak jest ukształtowany teren. Wiadomo, że jeżeli będziemy wciągać maszynę pod dużą górkę, automatycznie potrzebujemy dużą, większą moc na to, żeby samą maszynę tam wciągnąć. No a zwłaszcza, że takie idealnie płaskie pola są tylko właśnie żuławy zamojszczyzna, może jeszcze parę zakątków w tak. kraju, a większa część terytorium Polski to jednak jest mniej lub bardziej sfałdowane, Już nie wspominajmy o terenach podgórskich czy kaszubach. Gdzie jest mocno, mocno sfałdowane. Czyli to jednak wymaga tych mocnych dosyć traktorów. Wymaga mocnych traktorów. Natomiast dla mniejszych rolników mamy maszynę o szerokościach od 3 metrów. Tak? Dla tych mniejszych ciągników ta maszyna jest budowana w szerokościach roboczych 3, 4, 6, 8 i 9 metrów. Także jesteśmy się w stanie dostosować do praktycznie każdego gospodarstwa. A ten średnik 3 metrowy to jakim traktorem już by radę pociągnąć? Robiliśmy już testy nawet stukonnym ciągnikiem też w Mulsz. Ale no tutaj nie przesadzajmy, nie? taki idealny traktor do maszyny 3-metrowej to jest w granicach 150 koni, który będzie praktycznie w każdych warunkach bez żadnego problemu pasował. No to trzeba wziąć pod uwagę też, że ilość ziarna, którą się zasypuje do tego zbiornika też jest duża, bo to są 3000 litrów, czyli przyjmijmy, że to jest ponad 2,5 tony pszenicy, którą ten traktor też musi ze sobą cały czas ciągać. No chociaż z każdym metrem będzie tego coraz mniej, ale jednak trzeba ruszyć. Ale trzeba wystartować. <śmiech>